Tam, gdzie Duch Boży przebywa, tam jest też wolność. Amen? Czasami możemy odczuć obecność Bożą, która jest tak bliska, aż, aż po prostu nas dotyka. Czasami... Y, czasami przychodzi tak Duch Święty, że mam wrażenie, że, że eksploduje coś zaraz. I to był właśnie taki moment like dla mnie, bo Bóg jest dobrym Bogiem i Jezus, nasz Pan, jest wspaniałym Zbawcą. He really set us free from all On naprawdę uwalnia nas od wszelkich he związań. I On uzdrawia nasze choroby. Whoa, that's good news. To jest naprawdę dobra nowina. So Bjorn spoke about the love of the Więc Bjorn mówił o miłości Ojca. To on mówił o Jezusie i Jego darze łaski. And I share about the Holy A ja będę dzisiaj dzielił się z Wami czymś o Duchu Świętym. And I was thinking, i myślałem sobie, że naprawdę można tak wiele powiedzieć o Duchu Świętym. Bible in Holland, i w szkole biblijnej w Holandii, hours of about the Holy Jakby poświęcamy 24 godziny na naukę o Duchu Świętym. And then it's only a small part that you can tell about the Spirit of God. Then it's only also a small. aha, i w, i w tym y, jest tylko taka mniejsza część więc, aha, i mam tutaj tak mało czasu tak naprawdę, więc co mogę powiedzieć w pół godziny I will try to do. ale spróbuję Amen. to zrobić więc zaczniemy od Ewangelii Jana 14, werset 6 there it says i jest tam napisane, says, I am the way, Jezus, napi Jezus powiedział, ja jestem drogą, I am the truth, ja jestem prawdą and I, am the life. i ja jestem życiem. And no one comes to the me. I nikt nie może przyjść do Ojca, ale przeze mnie. I to jest naj najważniejsza rzecz. Musimy przyjść do Ojca, ale jedyną drogą jest przyjść tam przez ofiarę Jezusa. Ponieważ to, co On uczynił na krzyżu kiedy my już przyjmiemy tą ofertę, którą daje nam Jezus, wtedy od razu otrzymujemy Ducha Świętego. Amen. I to jest dobra rzecz, i w wersecie szesnastym tego samego rozdziału and that's before i, Jesus went to the cross. i to y, Jezus nam mówi, zanim jeszcze poszedł na krzyż, Jesus is saying, I, will pray to the Father i Jezus mówi, ja natomiast będę prosił Ojca and he will give you another helper. i On da wam innego opiekuna, pomocnika. And this helper is the Holy spirit. Ale tym, A tym opiekunem jest Duch Święty. And this spirit will abide forever with you. I ten Duch zostanie z wami już na zawsze. Będzie wasz mieszkał, przebywał. I w wersecie 17 dalej jest mowa o tym, że Duch jest Duchem Prawdy. Amen. I w John 16 a w Jana 16 werset 13 werset 13, 13, werset 13 also However, jest tam też napisane has come, jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy he will you in all truth, wprowadzi was we wszelką prawdę. For he will not speak on his own ponieważ nie będzie mówił sam od siebie ale lecz powie o wszystkim, He will speak. co usłyszy. So there was truth to find. Więc jest tam prawda, którą możemy odnaleźć. Po zmartwychwstaniu Jezusa there was truth to find. przyszła prawda, która może być znaleziona, odnaleziona. So Więc nie the z of Jezusa, więc Bóg nie zatrzymał się na posłudze Jezusa. Amen, amen. Więc dał nam Ducha, który poprowadzi nas w zupełnej prawdzie. And what is the truth? I co jest tą prawdą? It's really important for us to understand jest to dla nas bardzo ważne pojęcie tego. So what happened on the cross. Tego, co zdarzyło się na krzyżu. Not only the problem of sin is resolved, nie tylko problem grzechu tam został rozwiązany, ale teraz jesteśmy synami i córkami samego Boga. Amen. Amen. That's a work of the Holy I to jest in praca Ducha Świętego w nas. So the Holy in us bears Więc to Duch Święty w nas poświadcza that we are the sons of God. o tym, że jesteśmy Synami i córkami Bożymi. And in sons is included sons and i tam jesteśmy na nazwani przyłączeni ja, jako synowie i córki, Boże. Więc tutaj nie chodzi tylko o mężczyzn, Alleluja. ale też o córki, czyli o kobiety. So Aleluja. jesteśmy God. synami i córkami żywego Boga. We can read in 8, Możemy więcej o tym przeczytać w Rzymian czter... 14 rozdziale, 16 wersecie. We don't look it up we okay, nie, nie będziemy teraz tego czytać, ponieważ nie mamy wystarczająco czasu na to, ale jest to tak, tam tak napisane. So, but, uh, i w Rzymie napisane, że wszyscy ludzie, którzy są prowadzeni Duchem Świętym, nazy ja. mogą nazywać się synami i córkami Bożymi. I dzisiejszego wieczoru chcę przeczytać kilka wersetów, które mówią o tym, kim jesteśmy w so Chrystusie. Who, so who we are in the Wieć, więc też kim jesteśmy w duchu? So we are no longer slaves of sin. Więc już nie jesteśmy dalej, czy już więcej nie jesteśmy niewolnikami grzechu, we are the sons of God. ale jesteśmy synami Bożymi. We are holy. Jesteśmy już święci. We are jesteśmy sprawiedliwi. Ale religia ale religia Always tells us, that's not true. zawsze będzie nam mówić, że to wcale nie jest prawdą. So my name is Jacob, więc słuchajcie, nazywam się Jakub and in the Bible, i gdzieś w Biblii there is jest tam taki werset. And it says, I o on i, mówi oh, you little worm? O, ty mały robaku jeden! Jacob. <laughs> robaku yeah. Jakubie! Ale wiele ludzi think. Wiecie, Wielu ludzi dalej myśli i czuje się jakby byli robakami, that they are not worthy, że oni wcale nie są wartościowi, ale jesteśmy synami żywego Boga i jego duch mieszka w nas. So Więc Duch święty uważa, że jesteśmy na tyle godni, aby w nas zamieszkać. God finds us to live of us. Sam Bóg, sam Bóg uważa, że, że jesteśmy na tyle godni, aby w nas zamieszkać. Whoa, that's good. Wow, to jest dobra nowina. So let's read now 2 Corinthians 1, Więc przeczytajmy teraz drugi list Koryntian, y, pierwszy rozdział, werset 20. 120. I to jest jeden z tych wersetów, które bardzo kocham. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Dlatego przez Niego możemy potwierdzać, tak, niech się stanie dla chwały Boga. Tak. Amen. Tak. Yes, so więc wszystkie rzeczy, które możemy przeczytać w Słowie Bożym, które są obietnicami, one są naprawdę dla nas. Amen. amen. That's good. To jest dobre. I jest również napisane, że to jest tak i amen w so, Nim, i to nie się stanie dla chwały Boga. But God is doing it, doing it us. Ale Bóg chce, chce to zrobić przez nas. Amen. Amen. So God wants to use us. Więc Bóg chce nas użyć. On chce działać swoim duchem przez nas. I to jest to, co zrobiliśmy. I so właśnie to robiliśmy przez te ostatnie kilka dni w Polsce. Wiecie, amen, to nie tylko robimy to w Polsce, ale również u siebie, w Holandii. Ponieważ gdziekolwiek przebywamy, jesteśmy, Duch Boży chce pracować przez nas. Więc w Jana 14, 12 14, John? Yeah, John 14, first 12 till 14. W Jana 14, werset od 12 do 14. Tam jest napisane, że ta praca, którą wykonał Jezus, my również będziemy ją wykonywać. Amen? Amen. Więc możemy robić to samo dokładnie, co, ro, co czynił Jezus. Ale nie jesteśmy w stanie tego uczynić własnymi siłami. Potrzebujemy moc Ducha Świętego. I w Dziejach Apostolskich 8.8. jest tam napisane i otrzymacie moc. I, i, I tam takie greckie słowo jest e, op, e, opisane, dynamis, użyte. Word, I samo słowo dynamit, dynamite, pochodzi właśnie z tego dynamis. So I właśnie taka jest moc Ducha, który przybywa w nas. Let's go to Luke Więc teraz przejdźmy do Łukasza, czwarty rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział czwarty. Czasami trudno jest dla nas y, ogarnąć to, co znaczy, co znaczy chodzenie w mocy Ducha Świętego. Because we think we have to be humble. Ponieważ wydaje nam się, że w kuku musimy chodzić skruszeni i pokorni. Amen. Czy rozumiesz tak naprawdę te, co oznacza pokornym, skruszonym? That's not the of what we said, the worm. To nie jest wcale mentalność tego robaczka małego. Yeah, it's not walking like this. To nie chodzi o to, że teraz mamy chodzić tacy pokorni. And, yeah, I, can do nothing, it's all God. I wiecie, ja nic nie mogę uczynić, to wszystko czyni Bóg. I oczywiście że to jest Oczywiście musimy to zrozumieć i, i przyjąć, że to czyni Bóg, nie my. Kto w tym pomieszczeniu jest w stanie oddychać? Chyba wszyscy, tak? Każdy z was jest w stanie oddychać. And can you breathe because you can? Czy oddychasz, ponieważ tak, tak się nauczyłeś? Or can you breathe because God gave you life? Albo czy, czy potrafisz oddychać, ponieważ Bóg dał Tobie życie. So was not the of and earth, więc, kiedy, więc jeżeli Bóg nie był stworzycielem nieba i ziemi, when he didn't say in the beginning, jeżeli On nie powiedział na początku, I create man in our image, jeżeli by tak nie zrobił, by nie powiedział tego, że ja stworzyłem człowieka na mój obraz, we could not live. Nie moglibyśmy w ogóle żyć, istnieć. We could not walk. Nawet nie moglibyśmy chodzić. We could not talk. Nie moglibyśmy rozmawiać. We could not nie moglibyśmy love or love. Love. kochać. You know? <laughs> Okej. <Okay. laughs> so Więc wszyscy to rozumiemy. Walks around I nikt na tej ziemi nie chodzi sobie z tą Yeah, I walk, but z, z takim nastawieniem, o, oh, chodzę sobie, ale. But God is walking now. But God is walking. God is walking now. Ale, aha, ale to tak, Bóg teraz chodzi. But God is walking. Yeah, so The, that God like that. No, like you, what? Uh, when I walk. Kiedy chodzę, I don't say God is walking now. Aha, ja nie mówię, to Bóg teraz chodzi. You understand, Jacob is walking. Rozumiecie? Bo to Jakub chodzi. But the creator, Jacob could not walk. Ale wiecie, bez stwor Stworzyciela Jakub nie byłby w stanie nawet chodzić. I chcę wam właśnie dać taki przekaz. Chcę wam to właśnie przekazać. Jesteśmy wypełnieni mocą Ducha Świętego. We have authority in Christ Jesus. W Chrystusie mamy autorytet. But we must do it. Ale musimy zacząć to so when, robić, to so czynić. Street, Więc kiedy ty nie wyjdziesz na ulicę, there won't much. nie wydarzy się wcale dużo. So Jesus said, go and Więc Jezus powiedział, idźcie i głoście. Jezus powiedział, idźcie i Idźcie i uzdrawiajcie chorych. So I don't have power to heal the sick. Wiecie, ja nie mam mocy uzdrawiać chorych. I chodzi mi o to, że oni nie są uzdrawiani przeze mnie. But God me with the Ale to właśnie Bóg, On wypełnił mnie swoim duchem And i mam odpowiedzialność do the work of Jesus. I On dał mi odpowiedzialność, Amen? abym czynił teraz, abym kontynuował pracę i dzieła Jezusa. Amen. And for me that is I dla mnie to jest właśnie pokora. So I what God is in His word więc ja przyjmuję dosłownie to, co Bóg do nas mówi przez swoje Słowo. When he says, Go and I kiedy On powie, mówi do nas, idź i głoś, kiedy On mówi kiedy mówi, idź i uzdrawiaj chorych. I can do it. Ja wiem, że mogę to uczynić. Amen. Amen. So in Luke chapter we said, Więc Łukasza, rozdział czwarty, widzimy tam moment, w którym Jezus, z, kiedy zaczyna się służba Jezusa. I wtedy first one. W wersecie pierwszym jest napisane, że Jezus został wypełniony Duchem Świętym. I wtedy Duch Święty poprowadził go na pustkowie. I na tym pustkowiu Jezus był kuszony. I On zawsze reaguje na y, słowa szatana prawdą. I w wersecie czternastym widzimy, widzimy, że jest napisane potem Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei. A w osiemnastym really wersecie well i to jest naprawdę bardzo popularny, znany fragment Jesus the of the i tam Jezus wyznaje, że Duch Pański spoczywa na mnie. Abym ubogim news dobrą nowinę. To heal the hearted, abym uzdrawiał ludzi ze złamanymi sercami. Amen. To set people free. Abym uwalniał ludzi i ogłosił wyzwolenie, and to sight to the blind. Okay. a niewidzącym przejrzenie. Więc możemy powiedzieć też, że Duch Święty zstąpił na niego też po to, aby mógł uzdrawiać różne rodzaje chorób. Ludzi z różnymi chorobami. Aleluja. Do I have still left or Czy zostało mi jakieś jeszcze pięć minut? How long? Yeah? Okay. So let's look to some that are very powerful. Więc zobaczmy jeszcze na kilka wersetów, które są naprawdę, które mają naprawdę moc. So open your heart to receive. Otwórz swoje serce, aby to przyjąć. I przyjmij zrozum prawdę o tym, kim możesz i kim jesteś w Chrystusie. We I kiedy zrozumiemy who we are in Jesus, to, kim jesteśmy w Chrystusie, your influence in this world, Twój wpływ na ten świat, na tym świecie, your influence in your family, Twój wpływ w Twojej rodzinie, in your beautiful town, w Twoim pięknym mieście, wzrośnie, ponieważ Spirit of the Lord sets us free ponieważ to Duch Pana uwalnia nas. From the mindset of religion. Uwalnia nas od y, takiej mentalności nastawienia religijnej osoby. So will steal the power of God. Religia zawsze będzie próbować okraść so when we moc Bożą. Go, when we think like a slave, Kiedy myślimy jak niewolnicy, nie możemy bring ludzi in wolności. Nie będziemy mogli przyprowadzać ludzi do wolności. Like sons, Ale kiedy zaczniemy myśleć i czuć się jak synowie i córki, we, we can bring in wtedy możemy naprawdę przyprowadzić ludzi do wolności. Amen. Amen. My, my children, I have three. Um, Ja mam trójkę dzieci. They know what, what, what is in their authority to do. One wiedzą, jaki jakby, jakie mają granice, jaki mają autorytet w so domu. They, they don't knock at 12 on my door. Wiedzą, że nie, może, nie mogą przyjść do mojego pokoju i zastukać z całej siły o 12 w nocy, Can na przykład. Zapukać i poprosić, ej, tato, dałbyś mi trochę mleka? Can I take something out of the Czy mogę no. coś wyciągnąć z lodówki? The only thing they do, Jedyne, co robią, ponieważ takich poinstruowaliśmy, aby w, w ogóle nie pukać w nasze drzwi, when they come at home at one kiedy przyjdą do domu, wrócą do domu o pieszej nad ranem. Aha, żeby to zrobili, <laughs> przepraszam bardzo, poprosiliśmy, żeby zapukali w nasze drzwi, jak przyjdą o pieszej, bo chcemy wiedzieć, czy w ogóle wrócili do domu. But as sons and daughters, they are in freedom ale chcemy, aby nasze córki i nasi sy synowie mieli wolność. So, the are Więc tymi takimi naprawdę mocnymi wersetami, wersetami pełnymi mocy są 4, 13, for instance. na przykład y list do Filipian, czwarty rozdział, werset 13. 13, trzynasty. Yeah? Yes, I can do all things wszystko mogę w tym, true Christ, who strengthens me. który mnie umacnia. So the question is, who can do all things? Więc pytanie, kto może wszystko uczynić? We can do all things. My możemy Amen? wszystko. My możemy wszystko. Amen. That's the word of God. To jest Słowo Boże. Is to in w own power? Czy sami możemy to uczynić no, własną mocą? Nie. But it is he us. Ale to jest tylko przez to, że to on nas umacnia. With the power of the Holy mocą Ducha Świętego. W 17, Jeremiasza 17, już nie musimy zaglądać jest napisane: Nie ufaj ludzkiej mocy, ludzkiej sile. But trust in his power. Ale zaufaj Jego mocy. In Psalm 20, 7, w psalmie 27 werset jest, jest napisane, in chariots, chariots and Aha, że niektórzy ufają powozom i koniom, but we trust in the name of the Lord. ale my ufamy name, w imieniu Pańskim. Bo but to he, przez Jego imię, przez Jego moc I to to On dał nam autorytet, aby to praktykować. I, I zakończę już dwoma wersetami. And the first is from a I pierwszy jest naprawdę ze wspaniałego psalmu. I to jest psalm 84. I to jest psalm dla mnie, ponieważ Bóg Before I, I, married, I to jest taki szczególny psalm dla mnie, ponieważ zanim y, jeszcze się, się ożeniłem, gave those to me. On dał mi te, te wersety. And it says, 84, werset 5-7. do And it says, blessed is the man whose strength is in God. It's in your Bible also? Yeah, it, it looks different. OK, od, od szóstego. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie. So, the Więc is siła in God. jest w Bogu. Go I kiedy ludzie przechodzą przez dolinę swoich problemów, ta dolina stanie się miejscem y wzrostu y, m, miejscem y, y, źródła. So whose are in God, więc ludzie, których siła pochodzi od Boga, they can the oni mogą bright, zmienić okoliczności z suchego miejsca pustego do miejsca, Amen. gdzie jest życie, gdzie wytryskuje źródło. And the last verse we will read is from 2 Peter. I ostatni werset, który przeczytamy, jest z y, drugiego listu Piotra. And I didn't write down the verses. Aha, nie, nie wypisałem wersetów, ale… It's second Peter first. Drugi list Piotra. I think two. Wydaje mi się, że chyba drugi rozdział. No, it's first three chapter 1 uh, no, yes. chapter 1 second peter aha uh drugi -huh. Piotra pierwszy rozdział wers trzeci. co it said his divine power Jest napisane boska jego moc has given us all things obdarowała nas wszystkim that pertain to life and godliness co jest potrzebne do życia i pobożności to the knowledge of him who called us by glory and virtue przez poznanie Tego, który nas powoła przez własną chwałę i cnotę. And by which we have been given to przez które darowane nam zostały great and precious drogie i największe obietnice. So we became partakers of the divine nature abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. And this nature, that ta boska natura to jest właśnie Duch Święty, który przebywa w nas. Halleluja. Amen. I właśnie tym chciałem się z wami podzielić. And I mam nadzieję, że poruszyłem jakiś punkt w waszym sercu, Coś, that coś you will find for yourself abyście sami mogli dla siebie odnaleźć wszystko, co jest napisane w Biblii o Duchu Świętym. Każda obietnica Boża o tym, kim Ty jesteś w Jezusie Chrystusie. Więc czytajcie Słowo, zachęcam Was. meditate o tym. Będę na, e, nad nim. Roz, rozmyślajcie. And start doing it. I zacznijcie je praktykować. Because when you give, ponieważ, kiedy dajesz, more will be given to you. jeszcze więcej otrzymasz. That is what Ton said Właśnie o tym wczoraj, Ton mówił. Yeah, so about the mówił nam o talentach. Do with the God has given Zrób coś z tymi you. talentami, które Bóg Wam daje. I one się pomnożą. Amen. Jest naprawdę dla mnie tutaj ciepło. Amen. Amen. Yeah, I was the first time here in Kiedy byłem pierwszy raz w Polsce, and then it was minus 21 Pewnie wiecie, za pierwszym razem, przyjechałem, chyba było minus minus 21, była zima. And we were standing in In court, uh, Jesus Security. I, i, I staliśmy w Boguszowie, w tym centrum. With, with chairs. Yeah, the arka, arka. I staliśmy aż po pas, było tam yeah. śniegu, po pasa. So it can be very cold here also. Więc wiem, że jest teraz u was gorąco, ale bywa też chyba bardzo zimno, co nie? But when the, the spirit in, is in us, it will always be warm. Ale kiedy będzie w nas duch święty, zawsze będzie ciepło. There's fire. Jest <laughs> moc. Fire of the spirit. Moc i ogień ducha świętego. Not to consume us, but to, to <laughs> set us free. Nie aby nas pochłonąć, ale aby nas uwolnić. So. A więc, yeah. Uh, tak. When there are people now. Jeżeli są tutaj jacyś ludzie, that need prayer, którzy potrzebują modlitwy, so and we will zapraszam pray was, together. przyjdźcie, chcemy się z wami razem pomodlić. So Bjorn pewnie powie, to wasz wieczór należy do was, więc możecie się modlić. Ale my też nauczymy, my zawsze nauczymy o naszych ludzi. Ale więc y, ciągle uczymy się ludzi, that we poznajemy to, że wszyscy ludzie jesteśmy tacy sami. So God gives us leaders, I Bóg daje nam liderów, wonderful pastors, like Jacek, wspaniałych pastorów takich jak Jacek, to set us free, aby też nas uwalniać, to do the work of the ministry. Aby, abyśmy mogli kontynuować Pracę w służbie. Amen. To heal the sick, aby uzdrawiać chorych. To set people free. I aby, lu, aby ludzie byli uwalniani. And you are a Jesteście wspaniałym kościołem. Ponieważ pracowaliśmy dzisiaj z wieloma z was z, na ulicy. So, and that's good. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Aby dzielić się dobrą nowiną. To love people. Aby kochać i okazywać ludziom miłość. Czy jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie poznał Jezusa? Tego Jezusa, który mówi Ja daję wam Ducha Świętego, aby w was zamieszkał. Chcę wam powiedzieć, otwórzcie na to swoje serce, bo to jest naprawdę coś najwspanialszego, co możecie uczynić. He is really a loving father. On jest naprawdę kochającym ojcem. And the opposite is the devil. I jego przeciwieństwem jest szatan. And he is only a thief. I on jest tylko złodziejem. On zawsze próbuje jakby tu ukraść, jakby tu coś zniszczyć. Okay. Jeśli są tutaj jacyś ludzie, którzy mają potrzebę, or physical, czy jesteście chorzy, potrzebujecie modlitwy uzdrowienia, you can come and we will pray. zapraszam was, przyjdźcie, a będziemy się o was modlić. Jest również moc Ducha Świętego, który chce przez Ciebie pracować It's the of the Holy i możesz zostać napełniony Duchem Świętym, nazywamy to chrztem w Duchu Świętym. Jednym ze znaków chrztu Ducha Świętego jest to, że nagle zaczynamy mówić innym, nieznanym językiem. Jeżeli jeszcze nie zostałeś ochrzczony w taki sposób, Zapraszamy Cię, przyjdź do, do nas do przodu. Będziemy siebie, się modlić. Amen. So can we make music? Amen. Yeah. Czy można okay. by coś w tle zagrać? God bless you. Halleluja. Czy jest tutaj ktoś, kto potrzebuje okay. modlitwy? So then I invite you to come. Zapraszam Ciebie teraz, przyjdź. Wyjdź. Nie, nie wahaj się. The Spirit of God is here. Bo Duch Boży jest tutaj. And he wants to touch you. On chce okay. Hallelujah.